Tymczasowy areszt i miejsce, gdzie możliwie są przyjmowani, z tego, że ci więźniowie zanim są zrzucani do, do podziemi, yy, gdzie są tam oddajemy flipunek, spisuje się ich. Yy, no i ogólnie takie, takie można powiedzieć biura, ale widzicie na górze gdzie dochodzicie po prostu jest. Yy, drugie piętro to są takie jakby. No jak, jak to jak załóżmy jakby w teatrze w sensie. Ten główny ołtarz, znaczy wcześniej co ołtarz, jest jakby taką wielką pustką, a to drugie piętro mo można sobie po prostu spoglądać z góry na mnie. I tam wychodzicie, yy, wychodzicie przez okna i na dachówki... Czekaj, może ja to narysuję. Bo to jest tak, jakby... To jest gruntne, nie? To załóżmy jest to wasze podziemie. I to jest no coś takiego. Właśnie Gdzie... właśnie tak taką że nie słyszałem. Co? Nic, bo się z, z, y, o to, jak to powiedziałaś, zacząłem o tym myśleć i przez tak jak zacząłem o tym myśleć, to kilka rzeczy przyoczyłem, co mówiłeś. Dobra, więc tak, tu jest park, tu jest jakby linia gruntu i tu jest wasz, wasz basement, wasze y, podziemia, nie? Y, tutaj jakby, jakbyśmy patrzyli na to wprost, no to tutaj kiedyś jakby, załóżmy byłby ten ołtarz, hmm. ale teraz są tam, wiesz, jakieś pomieszczenia itp. I wy idziecie jeszcze schodami na... Jak yy, yy, w Assassin's Creedie, tak jakby... Czekaj na górę. I ogólnie tutaj... Tutaj są dachówki no nie? I idziecie tutaj pracę, pracujecie na to. nie coś takiego, tutaj. Graj w Assassin's No nie? Kapły co chodzi. No to... Yy, I tam... No musicie je zrywać, tam pat patrzycie czy są dobre, jak nie, to musicie tam zapisać, że trzeba nowe zrobić i ogólnie, no, jest to taka mozolna praca, ale daje wam się zauważyć, no, gdzie się znajdziecie, uh -huh. jeśli chodzi o świat. No to widzicie, w oddali jest miasto takie położone na, nie, to nie jest klift, to bardziej skarb, bo po prostu jest takie opuszczanie mniej więcej i jest miasto, jest jakby dolne miasto i górne miasto połączone takimi szlakami i płynie rzeka przez, yy, no nie, nie tyle środek, ale po prze, przez to miasto. Jest to Folkres. Znacie tak, tak, tak. to miasto, byliście w tym mieście. Yy, jesteście, taka to jest te, te położona, no tak jak opowiadał mniej więcej na takim łagodnym wzgórzu i no nie ma, nie ma najbliżej, no las jest na horyzoncie bardziej. Mm, no, Sądzę, jak to mówił? Yy, widzicie yy, jakieś yy, ruiny jakby w tamtym kierunku względem tego. Mm -hmm. yy, no nie wiem, tak jak załóżmy stąd do... w sensie stąd do tej yy, wieży przy dworcu, no nie? Mniej więcej. Wieży Tak. Od twojego domu do wieży ciśnie? No zobacz. To kój daleko? No. To jest daleko? To nie jest tak daleko. No. To nie jest daleko, jest daleko. O, nie. Kilosy, nie Może będzie. Ja myślę, że to jest daleko stoi tego budynku. Dwa kilo? Co ty to masz? Sama Świerczowska do... Żarowskiego. Mm. Nie. No nie mam. Mam. No nawet niech się przez nie nawet trzy kilometry nie kilo. O. Co hmm. czy, czy ogrodz, do tego są jakieś budki z kanalizacją czy coś, żeby można było wyjść wcześniej Skończymy. czy tam, tam to nie jest, jest... kanalizacja ja, to jest podziemne tak? są podziemne tunele, tam mogą być jakieś skarby czy coś, no nie, nie wiadomo no nie co, coś, co otrzymał sobie właściciel tego zamku, to nie jest kanalizacja hmm. pewsra, no nie są po prostu podziemia rochy i smoki o, o. No to co? Jakieś pomysły? Zapieramy. A jaki, jaki jest w ogóle dziedzin z tej katedry? To jest po prostu. Ona jest otoczona murem? Eee. Nie. Nie jest tym. i Proponuję, że jeżeli teraz nie zdecydujecie co robić, to możemy teraz coś zrobić. że później jak już zaczniecie tak. uciekać, to. Się nie... Ja nie mam pomysłu jeszcze póki co, nie, więc dobrze, ja no, ja że tak powiem. Kurwa! Zbiliśmy sobie pół litra. O matko, wódkę zbiłeś, zbiłem ja się skapnąłem. No faj! Wypiliśmy sobie pół litra. Czyli to jest. To jest pół litra. E, więc... Wracacie po skończonego podciążu. Który bodźcie? Nie możecie z znać. I... Wracacie ten raz i tędy. Mhm. Powiadam tędy. E, I tak... Tutaj... E, ogólnie... Utrzątają się yy, w tych okolicach strażnicy yy, Przechodźcie dalej Tutaj widzicie pomieszczenie zamknięte na cztery spusty No już zaraz dostajemy cztery spusty yy, a tutaj yy, no nie, nie, nie, nie, nie Co będzie stało tutaj E, możecie sobie dopisać, jak chcecie, nie ma. A tutaj znajduje się, z tego co zauważycie przechodząc, gabinet medyczny. Będzie taki tutaj? Tak. Aha. E, I ogólnie, y, co zwraca waszą uwagę, jak przychodzicie tędy, zauważycie tu więźnia jednego. Więźnia, który chodzi sobie luzem i nikt go nie sprawdza. Jest to taki, taki, yy, taki, no, no dzieciak praktycznie, jakby miał wczoraj osiemnastkę, coś zbroił i go zaaresztowali, taki po prostu wie, no dziecko wśród tych wszystkich gorli tutaj, taki trochę jest przestraszony i sprząta, sprząta korytarzem, ale nikt go totalnie, nie nie kontroluje. Mhm. Nagrywa się w ogóle? Co? Nagrywa się? No. Okej. Okay. Yy, I... Widzicie, że wpuszczałem was. To nie jest około 16, jest około czas na obiad do kolacy. my obiad do kolacy ze szponami. Dobra, widzę, jak on może jeszcze przykład takim razie. Fajnie, wyjdzie. Dobra, widzicie, jak w takim razie wyczekuje. On wchodzi do medyka, tak? Kto? Do medycznego, ten dzieciak. On wygląda na. Nie! Jejku, jak można tak przekręcić informacje, kiedy podałem. Do medyka chodzi. Nie, na tym tak wiem, w... że... to nie wiem. To też tak wczoraj przeczytałem informację. Z tego tak, co wiem. Tak. Co, nie? bo. Ja muszę. Ja... Dobra, robię rękę, piszę, bo to muszę być o dziewiątej ja w domu. Nie powiedziałem no rano. Nie. Muszę być, muszę być o dziewiątej w domu. Napisałem nie. SMS a o dziewiątej. No to ja akurat sam sobie przeczytałem dziewiątej jako o No okej, okay, no to akurat. Nie, to ja tak dziewią... tak nie, nie. Dobrze, że tak zrozumiał. I zasłonił mowa... o. o 20... dwudziestej. To ja napisał o dwudziestej pierwszy. Zresztą Marcin, ja nigdy nie piszę godzin. No to... W tym nie. amerykańskim systemie Ja mu odpisałem Zamiast odzwalić Co? Jak to? Jakim cudem Jakim cudem e, Nie Wiecie, że tam jest gabinet medyka Bo no, widać to po nim Takie ściany. ścian Znaczy nie, nie gabinet medyka Gabinet medyczny e, A ten a Dzieciak sobie po prostu sprząta kołtarzy No co jakieś z ustnikiem te? Tak? O! To w delikowym by... takim. No. To jest jakiś tycz, czy to jest fajna? To jest ruletka. Bo raz trafisz na zajebistą brzesz, a raz trafisz na coś takiego, że zjadasz pół, w hotelu położysz położyć gołąbki mu. Nie wiem, paczka. Kosztowały paczka. tyle, że raczej nie będzie. Ty powiesz mi. No, to może tak. W kosztuje 8 zł paczka. No i tam to są te sztuki zł. Nie, więcej jest. No patrz. To ty kurwa jakiś fajny patrz. 10 sztuk jest. Za 8 zł No. Kolty. No chyba. Nie, to nie akurat. tym razem. Nie, kolty są ogólnie według mnie dosyć dobre. Tylko nie waniliowe przypaliłem ci gdzieś. Tak, powoli. Co Dam może masz że... benzynowy specjalny O Jezus, Nie mam... to jest zapach Call of Duty Tego tak. etapu w Brazylii Mmm, Co? Wezmę trochę od ciebie no, to też? A, paniczka, tak A. Dobra, no, więc tabletka na godzinę przed piciem Później co 2-3 godziny no, my będziemy pić, to będziemy się tym trzymać. A jak czy starczy? Tak Dobra? Co ja tam masz nesty na kieptace. Na szafce, na no dole, tam gdzie jest kontrolne. no? Paneczkę. Wreszcie sobie lewałeś mieć Co? No ty, ty już się nie zaczynasz. Nie. Chyba ty. Nie, nie zaciągasz się w Jakie się nie zaciągasz Cygarem się, nie to, że się nie zaciągasz Nabierasz dużo w usta Połowę wypuszczasz i... Ma, znaczy, dobra, bieraj i dawaj, dawaj Ale jesteś zajebisty, no już, dobra, grałem eee, To ja serioz, czy cię śmieszesz, bo nie? <laughs> Dalej <laughs> Dobra, no więc co robicie? Dobra, jest ja gdzieś nie normalnie mm. opowiadam o co widzieliśmy Wszystkie, te wszystkimi szczegółami. No właśnie, czy macie jakieś pomysły? No Tylko brak. omijam takie z tym tam. A to jedna dochówka, bo tego upierdolona. No dobra, jak stół. Ferrug. <laughs> Fram. Jest tak, stół upierdolony. Dobra, e Okej. Okay. Popowiedziałem. No i jeśli pytam, pytał, czy masz jakieś pomysły do co do tego, jak możemy jak możemy w ogóle znaleźć ten wyjście tunelem? Jak możemy zorientować się, gdzie kopać? To znaczy, obgadają trochę ludzi, którzy też podsłuchiwali niektórzy yy, ten yy, no, rozmowy strażników, też yy, niektórych tych, którzy byli z wami Yy, naprawiać, no niektórzy tam słyszeli, też przychodzili. I podobno w tym momencie ktoś podkopuje się pod yy, ten, to więzienie. A dokładniej.. Któryś z więźniów? A dokładniej. Nie! O, do bo nas! Pod więzienie! Do nas ktoś chce dotrzeć. To to jest miał rację. Widzisz, mówiłem, że świetnie będzie miał rację, okay. co? Okay. E, podobno jest to ekipa ratunkowa Iron Tufa. Czego? Tego. A. Myślisz, że za ile mi się uda dokopać? Nie wiem. Może przebiją się, nie wiem, pod stróżówką i <głos> zabiją ich. <głos> zabiją ich. Mi. Świro miał rację. Świrzy, czy świrowie <głos> świrowie zawsze mają rację. Do Może to tak, to? taka mała koncepcja, że. Przypuśćmy, oni się gdzieś wykopią. Będą mieli dwa wykopy Jakby. Jak dwa? filmie. No bo automatycznie zjedę. Jak się wykopię, to on dwa wykopy No, dobra. No, wykopie! No, nie? wiem, wiem! Śmiej się! No, udało się. Nawet... <śmienia> to jest. Dobra, no. Zrobi się jakieś zamieszanie. Straże będą zabiegani. To na przykład, nie wiem. Może jakimś czasem uda nam się zjebać. do tego przekopu ich i spieszyć. No dobra, no ale musimy być gotowi. Przydałby się jakiś szybki To zatem ja muszę mieć, muszę jedną rzecz odzyskać z, z swoich no, osobistych tak. rzeczy. Mamy no, też. Tak. Tylko jedną? <śm> Nie, dużo. Słuchajcie, my też musimy odzyskać rzeczy. Myśmy my tam się naprawdę się rozumieli z tym, tym gobinem. Udało się... Nie, nie, no serio, myślę, że na niego jest strata czasu, no. To tak jakbyś chciał się z Wilkiem, który chce cię pożreć, porozumieć, no. Może on cię zrozumie, ale to cię tylko wyśmie. Dobra, posłuchajcie, musimy wyczekać momentu, no tak, żeby być czujni. Dobra, on jest ja, tylko tak. potem. Ja, posłuchajcie... Co? On jest tylko potem. Posłuchajcie, ja nie, nie mam... Nie, nie może... mój. Mówię do niego po lewicku. E, posłuchaj, e, nie wiem czy wiesz, ale... My, Eladrinowie... Ja nie... nie musimy... Nie, nie do końca nie odmieniamy w <laughs> podczas Podczas naszej nocnej medytacji... Nie odmieniamy. Mamy, mamy, <laughs> mamy, mamy półświadomość świadomość i potrafimy o, orientować się, co jest wokół nas, tak więc ja mogę nasłuchiwać w nocy, czy coś się nie dzieje, jakieś zamieszanie w tym bloku. I wtedy możemy wykorzystać próbę, ja was wszystkich wtedy obudzek, jak on będzie się wyłamywał i sądzę, że to już, jest bardzo, to już jest prawie ostateczny plan, ponieważ on uciekając robi na pewno hałas, on nie wydaje się być osobą, która nie skryta. Sądzę, że to raczej przyjdzie jakiś latunkowej i będą się przybijać do głównego wyjścia, no. Dobrze, to zostaje w Bo... tym razie tylko... I wtedy możemy nasza, wykorzystać element... Naszej celi. Tak, żeby... z tej krata w naszej celi. Krata na korytarz. No i wtedy możemy, kiedy straże będą w popłochu przystąpić do... naszego swobodzenia. się. Jakiego? I co, gdzie, też chcecie do równego wyjścia? Czy z tym tunelem wtedy? Czy... No i wtedy musimy iść po nasze rzeczy. Ma ktoś otwieranie... Umie ktoś otwierać zamki? A no, ja chyba umiem. No nie możecie iść po... To jest chyba... Albo... No i zaraz powiem, czy on ja ma... Fevery to jest chyba. Tak. O, to nie te karki. Jak nie? Ale mam, ma, tylko karki schowało. No, dużo. dobrze. Fevery? Mało cztery. Mało. Ja mam dwa. Aha, <głos> <głos> okay. No to może on dużo. Ja mam trzy. I'm helping, I'm helping. <laughs> to nie można jakoś rozjebać tego zamka Można czegoś zrobić. No, kochan wrócił <laughs> Kochan <on> raz <laughs> no pomyślał Słuchajcie Na przykład wziąć i, jakiś, nie wiem Z tej stolarni zrobić jakiś, nie wiem, cokolwiek No, jakiś klucz, klucz <laughs> Za ten i jest. Nie, to, I to się łami, to, łamie. to, no to jest jakiś młot I nie wiem, napygdalać w tą skrzynię Albo zamek. Znaczy ogólnie nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale mówiłem, że jak wchodzicie, to są strażnicy, jak wchodzicie, są ogólnie, oni tam są, przy was. to Co robisz? To nie wygląda na krzesło. What? A, to spoko. No, nie wiem, ale jakoś... K panie władzu, mógłbyś pan uprzejmie nie patrzeć? Oczywiście. Może jakoś, nie wiem, po częściach, które tu na przykład zrobić trzonek. jako co... ikea. Jakby się tak giem podpala. Albo stoisz przy tym Tom. zamku i tak... Instrukcje? <głos> <głos> element jeden połącz element 4B To chyba dworek drzazk sklejasz młotek No nie, no, no, Może do. Może pójdziemy do Nie, jest do biblioteka, można jakoś wykorzystać taktycznie. Może tam są jakieś zapomniane plany tego. Może tam s... Może tam są plany tych! Kanałów? Kanałów! Wątpię. No, Bo dawno każdy będzie by myślał spierdolił no ale to nie ma miesiącej bardzo. No tam będzie, tam mogą też, być Traficy nie? To mogą być To tak jakby i nie? nie ma każdy wstępu, tylko Wybrany ten można się po prostu sprawić, żeby nagle zachorował i go zastąpić, prawda? Tak opowiem A jakby tak naprawdę odsiedziałeś na wyrok Nie musieli się nic nie dolać Nie jakby to? Jak to, nie? Codziennie praca? Jakbyśmy <śmiewczyli> takiego skilla w robieniu kurwa krzeseł. <śmiew> tak, tak, to... tak no i wejdziecie wszystko jest w przeszłość, to życie. No widzicie tak, no Tak, przeciwnik, a my szybko je pierdolę krzesło i krzeseł. Sklejamy z nas swoich <śmiew> rzeczy. Tak, wiesz, tak. Widamy ciągle, rzucamy kawałek drewna. Tak, pałami Jackson, tylko zamiast tam. Z tego tam, wiesz, nogi, blat, <śmiech> śruby! <śmiech> nie, nie, oparcie w górę, damy taką deseczkę i kontra cztery nogi. I takie krzesło, z I... O Jezu, wow, to drabi oczy. Chuj, jestem niezwyczajny za kąta. To nie wczoraj oczami, tylko ustami. No okej, okay, no dobra, co, co robicie? Na no, no, no i mo możemy sprawdzić, który mi lecinek jest jak już trochę. A jak przechodziliśmy, aha, nie, nie ten no. Nie, ten? nie no, bo chciałem wiedzieć, jak wygląda ta skrzynia. Ona jest tam w składziku. Nie nie, nie wiecie. Nie, nie powiedziałem, że to jest skrzynia. Mogą leczyć w wierzchach, na czym ona Wierzchem. Wierzchem, no. mogą leczyć w na drzwiach. W i to. Jak mi się podoba ten zapach? No? Eee, muszę ci nie Okej. Okay. Minę czas do kolacji. już się zbliża wieczór, nie tylko będzie cisza nocna. Czy się żuje? Spróbuj. <grym> Powoli wszyscy wracają swoich stanowisk. Macie ostatnie chwile, żeby coś uzgodnić ze szkarbą, bo będziemy musieli iść do swojej celi. No i ja ma smak Po pierwsze, jutro spotkanie, spotkamy się na śniadaniu. I podstawowy plan jest taki, że skorzysta czy skorzystamy z pomocy ludzi, tego grubachnego gulina. Czy oni tego będą chcieli czy nie? To znaczy co? No ok to załóżmy, że będziemy czekać w gotowości, że oni zrobią zamieszczanie i co wtedy? No i tutaj trzeba dopracować troszkę No, troszkę no i bardziej... trzeba może być przygotowanym na to No tak, dlatego kazałem, powiedziałem ci, żebyś zebrał jakiś... Nie, bardziej mi chodzi o, o te rzeczy Wątpię, no nadal, że życzę. zdążymy podczas tego zamieszania to Naj najlepiej być już przygotowani. Jak przyspiesza metabolizm alkoholu, to się szybciej najwiemy. <grym> no tak. No, i nie? Czy zamiast tego pół dnia będziemy mieli tak po prostu tak nie najgorszą tak. minutę <grym> swojego życia i <Zajem> tak Okej, <grym> <grym> <grym> Pisze, kto ma picie? Tutaj. Dobra No to. E, tak jak już mówiłem. Bo, znaczy to nie ryzykujmy nie tego na ostatnią chwilę, bo się okaże, w momencie, zanim my znajdziemy te rzeczy, to nie rzucamy za bankardiem drzwi, czy coś w tym stylu, i coś w tym świetku i zobaczymy w tym Myślisz, że w bibliotece możesz coś znaleźć? Znaczy, czego chcesz szukać? Planów. Planów pod ziemi tego miejsca. tam biblioteka nie była za bardzo sprawdzana, więc to jest za Dobra Dobra, kto pracuje w bibliotece? Czy można tam wejść? Może tam każdy wejść? Tak między nami już, bez rpg -a. Znaczy, bez rozmowy. Mm. Czy tam można było wchodzić sobie, wypożyczać, czy była jakaś wybrana osoba, która przydziela książki? Znaczy, przydzielę się, po prostu musisz mi powiedzieć co chcesz, nie? Przez bibliotekę więzienia, poproszę. No, to nie bardzo co To jest więżeń, nie? Aha. Dobra, więc plan jest taki. Mogę to nastraszyć, bo ja tam Znasz tyle języków co ja w sumie, nie? I się lepiej skazasz. Ja zagaduję gościa z biblioteki z tobą i ty stajesz tak, żeby zasłonić jego, jego przejście on po cichu wejdzie. ja z jak Bo no hmm? bo oni mogą zagadać teleponu, O, no tak. Dobra. Dobra. Ja się... Tak. ...mówię w normalnym języku. Ja się tam dostanę, tylko musicie zagadać... gościa od biblioteki. W momencie, kiedy będzie przy drzwiach, oj, drzwi będą uchylone, żebym mógł się dostać do środka. Ja znajdę. Poszukam tego co... W tym momencie... Zwołujmy na ciszę i Jesteście kierowani do stołu W nocy. W nosy... nosy ci śpią. Obserwujesz, że... Jesteś w stanie wnioskować z ruchu, że jesteś dwóch strażników tak Tylko więcej... stąd, tak? Nie! Hmm. Co sobie tak mniej więcej patroluje Tak wiesz, no, wiadomo, nie wiesz co mi chodzi Myślę, że tak na, na przykład po Ale widać, że to bardziej zlunatykowane niż patrulowanie, no nie. No, a te drzwi to są kraty, no nie? Czy klucze do wszystkich drzwi są uniwersalne? Czy jest tam 10 tysięcy kluczy? I jest e, nie no, mniej więcej wiesz, wszystkie cele te otwierają. Te Ale mogę im zrobić psychikę. pomysł No okej, okay, no. Czekaj, przeczaj. Dobra. Jest jakiś ranek? Coś? Nie no, no, czekaj. Bo możemy zrobić tak, jak co nie martwego zrobiliśmy, że tam. No, może, żebyś wciąż wykończył, bo zawsze ta końcówka jest taka, że się raczej nie bierze. Dodaliśmy no, gościom, poszedł, poszedł. Nie pani końcówki, pani drzwi ja nie palę, bo wiesz, że do znaczy, tamtych, jak są małe, to wiesz, ta końcówka jest mniejsza. No tak, pieniądze. bo przez mniejszą ilość przechodzi ty. I już jest jakby, wiesz, jakbyś po prostu cały filt, no nie? Więc. Czuć już gorzej Bardziej, nie, nie, nie, co ma. Mimo, co ma. co to pierwsze, po drugie skórę, bo on kopie. To było zajebiste kółko. Co robi? Jezu, zobacz, to tak kółko to jest. Widzicie? Nie, to było zajebiste, najczęściej widziałem. Bo to jest... Wow! On robi niesamowite. Pa, pa, pa, pa, daj, daj, daj. Wpadł e, w poprzedni Nie, ale też naszego? Bo to jest dym gęstszy nieoszyszczonym przez płyca nie. Tak, bo tutaj są wilgotne i to szczególnie większość jak się szisza trzyma w płycach, to już nie ma co wydygnąć, co mi trochę strasza Dobra, no ale... O. Co robisz? Czyli, no, my też dalej, czy... Okay. coś się z sytuacji? Nie chcę, ale podajemy Zaboj niech podejdzie do kraja złam go i pisz, pisz. I z sobie rękę A po co mam go teraz bić? Właśnie <grym> Skoro nic ja nie ja, ja Już mam plan. A ja to mam teraz do bibliotekniczym w nocy skradać? Pojebany jestem. No nie, tylko ci mówię, jaka jest infracja, no, no. może idzie w ten. Mhm. Znaczy nie możesz, bo są <grym> kraty brzaj. <wsiak. grym> no, on może ją minąć. Co? Tak. Ja, jak tworzyłem postać, nie wiedziałem, że to będzie tak przydatne, przydatne. Ja mam plan. <grym> to ja <nie> był ten plan. <grym> to był ten tak. plan. No. No. Damian, to ciekawe, że on śpi. Nie możesz się otworzyć z tym planem. Zatrzymać nożyczka. Hmm Okej okay. taki... Nie, nie poczekaj. używam na rady, po prostu Jest rano No poczekaj no, ale już coś się nie wiem, bo to zarówno Pójdą nie Nie No to okej, okay. jest pobudka Chcesz coś czy wygasić? Wygasz Nie, jak smakują ci? No po są fajne, ale tak do połowy No, ale to To jest takie ale zaraz Wiktoria są. odpala, wie że trzy kłęby gasi zawsze cały No? Teraz na Helsingu tak. No. A, Wiktoria. No. Nie, nie Wiktoria. Zaraz Wiktoria się nazywa. Nie, z Integra Helsing. No, no tak, poj się, Integra. No. no, ale baum się. Integra Helsing. Dobra. A ten. Nie mówię ten, nie, do ciebie po lewicku. No. Masz, y da Masz. Wiem jak I zrobimy. No. Ja muszę po prostu musicie zrobić niewielką dywersję. Ja muszę ukraść klucze jakieś. Ko kurwa gdzie je przemycę. O ty Jesteś wielki. Jesteś wielka, Jesteś wielka i wysoka. Mm -hmm. A jest taka barczysta. A to jeden <try> małowy. <try> Ja jestem małym elfem i nie daję Dłam też raczej nie będzie w do tych pluszy Ale mam pomięć, weźmę z tym czarem Daj mi paluszki no. no to dziel się pomysłami to nie, nie, to ogólnie należy wyjawić wymian z czary, nie? Nie chcę, ale go nie po to w to, że możesz no, nie. Daj się trochę Dobra, nie chcę, nie chcę, ale kurwa nie chcę Jak już się spotykamy, że się zeszparam Szrawą! No, to jest już mało No nie, nie przesknięcie To mamy tu szkolenie widzimy z nim czy... A, w ogóle nie e, Jak wchodzicie, To widzicie Znaczy, no widzicie To jest, to jest... W środku was jest... jest... jest... jest Goliad, środk więźniów Taki wielki koleś Jest tu wielki, wielki góra Ryj, ma niczym z kamienia I... Ja myślę, że tam jest też ciebie, znacie To jest właśnie duży Dave i zajmuje się tatulowaniem. hm. co no, zaś, damy zsramę? hm? zsramę? nie. do szpary. co? do szpary. do szpary. No co? No ma ksytkę To ma zsrama, a to szpary nie ma. <grym> gdzie gdzie? Dobra, no. Co, co, to co robicie jeszcze raz? To ze sz, szramą w walnym No Tak. Ile dni w ogóle na wynajęli do kupkowania? Ile zajmie roboty? To się nie pierwszy po prostu. Jaka praca, taka. płacę, taka praca. A że na mnie płacę, to... Tak. <grabia> musimy zrobić solidnie. Czy mm. <s> <stans Gentlemen> <grabia> się stoi, czy się leży, 2000 na się należy. Tak. <suskusens> <grast> Więc tak. Mówię do niego. Słuchaj. Kiedy już będziemy chcieli uciec, mogę bez problemu pozbyć się strażników. Mogę bez problemu pozbyć się ze strażników z całego naszego działu. Tak, nie wiem, w ogóle w jakiś sposób. właśnie. Mam swoją metodę. Złuchajcie mi. Po prostu... No. Tylko... Miałem plan, więc wcześniej... Może głupie imię, bo on jest Sander, już go zapamiętamy, powiedzmy, a ty nie, ja chwala, nie, głupie imię nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, duma. nie, nie, nie, nie, nie, nie, Kordis po łacinie. Kord, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Duch to nie, spiritus. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak? Well, tak. ale czego? No mówię. Co? To... <laughs> <laughs> Erudit. Jak to zapamiętać, kurwa? Zajadnij sobie mi śpiewa. Spiżdę, <laughs> piżdę. Okej, okay, no. Jak już skończysz sobie no. coś, to co mi się Więc... <laughs> Słuchaj, powiedz nam, no, no, w jaki sposób... Wim to? Nie. Kordis! Kordis! może ja dam no, to Powiedz w jaki sposób chcesz ja to, miałam to załatwić, bo inaczej... Kordis wyciągnie po cichu, strasznie kobie klucza... Spochkę. Spochkę. Wow. I kiedy zanim on się zorientuje, że tych kluczy nie ma, pozbędę się ich z tego holu, i wtedy musimy działać już szybko. Więc to już jest plan na a teraz... którym by uciec? Znaczymy wreszcie się ten. Dobry cześć. Mm, Okej okay, panowie, zaraz się zacznie od wieczorny czas wolny, więc uważam, że wtedy... Um, zaraz to się Dopiero to jest śniadanie. W śniadanie teraz. Przecież na teraz. No. no. to w takim razie... Do gadam Nie, Nie, gadamy robocia. Ale gadamy z bibliotekarzem. A raczej wygadacie... A ja się... Jeszcze do biblioteki... Okay. pożyczyć plan tego zamku i Ojca Krzestnego. się, plan zamku Ojca Krzestnego? Zdągi tutaj Mhm, Produkt of Croatia. Dobra. A ja to chyba najlepsze kwiaty. A strzelałem, bo mię to chyba odciążuj z takich fajniejszych gier Idziecie e, po, śniadaniu, po śniadaniu do pracy i e, gdy stoicie tutaj już macie przechodzić na korytarzu, to e, Jeden ze strażników zagaduje do strażnika, który was prowadzi. zaczynałem gadać, gdzie tam jakiś tam co robił tam wczoraj, Po prostu za chwilę mm -hmm. kupić, nikt tam nie sprawdza seriala, i macie po prostu słuchaj, 30 sekund, żeby żeby się jeszcze raz zająć. A gdzie jesteś, dokładnie? Bo no, to sprawdzam tą skrytkę, gdzie są nasze rzeczy. Spokój osobny. No. Dobra, zaglądam szybko ten. Do... Póki nie patrzą, zaglądam. odsunąć jakąś tam zasługę. No. Można, a właśnie, a. zewnątrz można odsunąć. Mhm. Dobra, odsuwamy te, które są zasunięte. Jeden. No. I to... A e... tak Cię zasłania? Tak, cichu, tak, szybko mnie... Uh, Robię Ci coś takiego wzrokiem i szybko odsuwam po cichu no, Trzeba Odsuwasz zasuwę i jak się przyglądasz Twoim oczom ukazuje się cela, na której środku jest y, takie jakby Poduka? wielkie po, poziome, znaczy tak pod, pod kątem jakby taka decha do której przywiązana jest postać skuta kajdanami jest cała w bandażach takich obdartych, które zwisają z zakrywają jej oczy, zakrywają jej twarz tam, gdzie prześwituje widać, widać szarą skórę I jest specjalny otwór yy, w suficie Przez który wpada tam światło słoneczne Dokładnie w miejsce, gdzie, gdzie jest ten koleś I widać, jak mu tak lekko syczy skóra tego światła mm -hmm. I tak się przyglądasz I nagle zauważasz, że w szyderczym uśmiechu go mu się usta i macie się, Andry Iwasz. Tak. Jestem zupełnie przerażony i jeszcze bardziej zdenerwowany. Jestem taki sradzantym, ja że chudnie są rzeczy. Patrzę tak. się I po was z, i, i, i mówię do ciebie Cza, e, po się... lechwicku. Różni słownika. Brak, Brak mi słówki. Trzeba być w kurzu. No. więcej. No, kuraj ten... Drzwi są otwarte. Do niego? Do tej skrypki? Do pokoju, to jest no. pokój. Gdzie są na rzecz? tam wejść? Znaczy jak je.. Tam normalnie widzisz, jak je uchylasz ledwo, to widzisz, że to normalnie jest lada, koleś przy niej siedzi i przede wszystkim zążyć. Żeby... Za nim są szafki. Żeby w tu nas... zaufanie tutaj. Żeby wzbudzić zaufanie Czy prowadzi się... was pięciu i jednego rozmawia z dodatkowym, czyli też szósty, no i jeszcze są ci, co się krzętają tam w komentarzach. Żeby... E, bo idziemy tak, ja obok mnie... Usty, jaj, wierci! prowokuje, e, żebyśmy szli w taki koj... takim szeregu, że ja obok mnie smalec i dopiero Konrad jakby nie miał bezpośredniego połączenia z Konradem okej? Okay? No, mm, no, I żeby wzbudzić zaufanie moich współtowarzyszy, to mówię do smalca e, po elficku po Cichu, e, przekaż tę wiadomość Konradowi, że za chwilkę... że za chwilkę, że za chwilkę strażnicy się odwrócą przez scenę 3-4 z tyłu i no, wdracimy. Dwa. on coś planuje, czy Nie po prostu że strażnicy się odwrócą, Wszystko strażnicy się odwrócą. Nie ma szeptania w szeregach! Okay. Dobra, teraz... teraz idziemy dalej. Trudno. Używam na wszystkich strażników. Czy znaczy, to używasz w jednym miejscu. To znaczy? jest miejsce, gdzie to masz. Którego ma się wydobywać? Tak. Okej. Okay. Babcia? No cześć. Żawko po pierwsze. Znaczy ja nic nie wiem, na to mogę przyjechać w sumie. Co? Ja? To może. No, no nie wiem, na jeżeli tu się wygrobi, to nie będzie za wcześnie. Może w niedzielę lepiej To w niedzielę No. No ujdzie, no wiesz Powiem ci w niedzielę, ja mam teraz o, znajomych, nie? No to... A patrz Jestem prawdziwy inteligentny, jak ty Możesz mnie nie urogać. Dobra No dzięki, takie. Nie, ale ten... No, papa, do zobaczenia Patrz Mam cztery złodzieństwa, co jest mi mało, no. ale to jest od dex, to nie wiem, to no, skrót, ale dex ma 18 na 20 może nie no. to znaczy, że jest jakieś jakiejś Jak 18 na 20 sobie No bo mam dex 30, mam 18. To jest chul, nie? Ale to, że masz 18 daję ci że masz plus 4 To nie jest tak, że masz 18 plus to co wrócisz na kosce, tylko masz plus 4. Z tego 18 wynika modyfikator plus 4. Dobra, czyli jak już też masz wdzięczność to też 4. Co wykleić, słyszą, wszyscy, czy mogę tylko wymyśleć, które osoby to słyszą. To smakuje, to nie, no to jest ogólnie fi fizyczny dźwięk, który się wydobywa, i wszyscy, którzy by mogli go słyszeć, słyszą go. Dlatego no nie robię fajek, tak nie robię tego uczucia. Tak, tak nie. Smak fajek, smak gibona smak smak smak no po prostu za no jest, Kolej, ten... y okay, to jest. No dobra, to jest. To jest zbletki, nie? Więc robię. No i po tym jak od bezpośrednio powiedział e Sanderowi to, że zobacz, teraz strażnicy się odwrócą, to wydaje, o, idziemy w tym kierunku, tak? tak? To wydaje odgłos, no gdzieś stąd, e jakiegoś, jakiegoś obdartusa. Hej, klawisze! Już w sumie wszyscy się odwracają tak, Kto jest TO?! Ja się nie odwracam tylko i się tak uśmiecham lekko tylko I tam Wy! Sprawdźcie to! I yy, Bo z tyłu was pilnowało trzech gości I dwóch z nich się odłącza i tam yy, Biednie w tamtą stronę Tam oczywiście zamieszanie jest i tak, Odwracam tak, się i tak, uśmiecham tak, patrz, do patrz, się do tak, towarzysza. I puszczam im oko ON JEST?! O <laughs> mądry, gdzie ON JEST?! TO?! tak patrzę przez kraty na, na tą salę tak. I wracałem do sedniu. No i idźmy dalej. No, idziecie dalej. Pracę, pracę. Okay. No nie będę, chyba że chcesz coś zrobić. Nie. No to wracać tradycyjnie, wracać jedną stroną. Tu dajemy. Ok. No i jesteście spokojni na. Nie mieliście oczywiście, nic za to nie zdziwiło, nie mieliście żadnych pytań a propos tego, że nagle się odwrócił, jak powiedziałem, że się odwrócą. Nie, bo ja podejrzewam. Okej. Okay. A, ja a Konrad tylko w karty, czyli... Kto? Co? A Konrad tylko w karty, jak nas i było, jeśli też jest, podejrzewam. Jesteś duchomówcą. Pytam się ciebie w momencie, kiedy jeszcze pracowaliśmy na dachu, skąd wiedziałeś, że się odwrócą. Na pewno nie, kiedyś nie. się dowiesz, jak będziemy, ja jak nam się czuć. uda, to wszystko, ale chciałbym... Przeczucie, mam dobre przeczucie. Chciałem. Elatrin. I, I znowu puściłem ci oko. Tak, takie samo właśnie nie. wtedy, kiedy tam. A ja, ja taki, że Elatrin nie ma aż tak dobre przedłuż. Nie wiem, że się w ciągu gadać. nie do mówię, stało Stanął? Stanął. Staną. Staną. Staną. W sensie... To był komplement. I bym okay. Kurwa. Możecie śmiać Breton. Zmieńmy to, bo będą... Rócińki a propos tego słowa. A to jest tam, kurwa, tak? Nie, nie, nie, nie. No dobra, ja muszę wiedzieć. Nie. jestem mistrzem gry. Ale tak. nie. Ale mamy pojedyncze słowa po prostu. Pojedyncze słowa, a my tylko tyle no i tak to, to chcę wiedzieć Jak stworzymy jakieś pierwsze trzy czasy i tak dalej, to tak. No Dobra, ale... <laughs> jak wejdziemy do organy gramatyce tak A jak sprzedać to, tak to, to. będzie mógł was powitać tym chwilami z tych słów to, to niech powija... Powija <laughs> Powita <laughs> Dobra, później to zobaczymy Aramul Aramul, Aramul Nie łup Aramul, powita nas tak Dobra e, <laughs> Jesteśmy <laughs> jesteś z no więc tak. Mmm więc jak? No więc no, to, to porobacie nie gadem i idziemy tutaj, ten motyw z bibliotek wreszcie zrobić. No. No. Okay. no to... Wracacie. Wszystkiego się z do biblioteki. I... Wchodzicie do biblioteki. A. Takie odgłosy <głosy głosy> są! Aha. Nie, to są do to stołówki. Okej. <głosy> wchodzicie do biblioteki. Te drzwi są ogólnie zamknięte na klucz, ale te są otwarte. I zmienicie taką sytuację, że... do biblioteki, to jest Jaki jak jest pokój kwadratowy. Spójrz! Taki spokój. No. Tutaj jest wejście, nie? No. To, tu jest lada. Tu są regały. Ja koleś stoi tutaj. I ten. Wpuszcza, to znaczy wchodzi do środka. Nie, ja nie wchodzę, tylko tak wychylam się i do was, żebyście poszli. Idziemy, przejdziemy. Ś... Takie jest tak szybko. Gdzie mogę służyć? Potrzebuję książki Jakiejś jakieś długiej długie. Co mogę? No, czekam tylko zagaduję Jakiś ten... ciekawej, ciekawej, się. Zagaduję, jakby zacząłem. Jakieś Ciekawe i długie bardzo... to... Ciekawej, długiej... Polecam historii coś o... Polecam 20 tysięcy mil po lochach pod ziemią Przeszedłem... O naprawdę? Przeszedłem... Nie. A może coś dłuższego przeszedłem... Co to, po ruchu Nie, no, ale 20 tysięcy mil Tak jak lewelek... Bo mam... Duży... Dungeon... Dobra, facetet... Okej, okay, czyli, to, e, no mniej więcej, no to jest, ja no to książkę. możesz się <grym> wolnej, na miejsce, ty, tak naprawdę miejsce, tak jak to widzisz, tak jak to widzisz, to, to, to, to gdzieś się chcesz... Na drugi koniec, tak, żeby on po prostu, nawet jakby zaczął odchodzić, też na spokojnie coś zaregał czyli. Tylko to nie będzie takie błysk. Czuję, błyski, błyska, w czurach, błyski, Czura Czuję, tutaj dobra tu ziemi, to, tyto, to, jest, Ziem, to jest, Jak jakimś jak w w anime, tak, <ślam> poszczególny oh, tak. Dziś, spadają tam trzydzieści, tam trzydzieści, tam trzydzieści, tam trzydzieści, tam trzydzieści, tam trzydzieści, Wyczekuje moment, kiedy wszyscy tam są zajęci stąką i nikt się nie patrzy i. Nie musisz rzucać na czary, jak to jest? na no, tam to też nie rzucałem. Bo są eee, czary. Bo to są drobne czary. to są Znaczy to jest twoja rasowa umiejętność, która. Ona ci w walce po prostu zajmuje akcję. Na nie możesz atakować, bo. Nie, nie możesz się położyć, jeśli to portujesz. Mhm. Ale jak my jesteśmy w walce, no to ten. Jakbyś wykrywał apart czy coś, to musisz rzucać. Ja to akurat coś, w czym jesteś nie Nie nie Eee. w mgnieniu oka znika się i pojawiasz się w wybranym miejscu, jesteś zasłonięty dołami. To o Dobra... Widzicie, jak za plecami tego gościa nagle pojawia się... Dobra, i powoli idę i czytam tytuły książek, Jakieś idę w te takie zakamarki, no wiadomo, że nie czytam książek codziennie. Czego szukasz? No plan od tego więzienia. Coś co może być związane z tym budynkiem. No to jak chcesz znać musisz rzucić na percepcję. Tak? Nie wiem, bo nawet że też nie pamiętałem.. Eee, Za dwudziestką. 100... Percepcja nie. jest to jedna z twej umiejętności, ale znaleźć tak. umiejętności. Ale to je bawić. Dwadzieścia. Eee, Okej. Okay. Ogólnie mówcie jakby wypadnie. Nie, dwudziestka, bo co można cię. Wypadło 24 No okej, okay, nie. Mówię, jak wypadnie twój skarł W ogóle... Nie, nie, to jest też takie jak punkty szczęścia, zwiększasz co, o tak, plus dwa tam, do... Albo zwiększasz rzut razy trzy i tam... Przerzuty jakieś, coś... Eee, przerzutów nie ma Lecz chyba, że masz fita Ja sześciota, jak... Nawet nie widziałem takich kostek jest Eee... Jaka dziwna On ma fita na przykład, jako elf, ja, że jak strzela z łuków... A nie, to nie inaczej Z łuków Z łuków z buki. Jak strzela z łuku, to może y, jako encounter y, rzucić dwa razy i tam chyba wybudują drugi rzut, nie wiem czy. czyli czy tego A tak to nie ma punktów wczęcia są action points. No, to tak daje że chyba zaraz zale nawet książki, których nie ma. No. To... Ale nawet wiem jak się nazywa książki, na, które nie na, mają. Na, Napisał książkę. Po prostu <laughs> prze przechodzisz i y, po prostu kątem oka dostrzegasz y, pomiędzy większymi książkami wciśnięty. Taki ma malutki, yy, po prostu, to wygląda jak skrawek papieru, nie? Wyciągasz to i jest to taki zleper kilkunastu stron, gdzie jest yy, m.in. plan yy, Najbliższej okolicy, czyli tej katedry, yy, tego zamku nieopodal i komentarzy po odziemiu. Czekasz. Nie uśmiecham się do siebie, bo jestem wkrówiony od, od miesiąca i tylko po prostu biorę z taką ulgą. Nie jest nie Budowlane dokonania atakona Cowera. Czyli jak spierdolić wagi. Dobra, zwijam to Brulon i wsadłem sobie, nie. za spodnie za majtki gdzieś, żeby tam gdzie wiesz, nie, nie wypadnie mi ani nikt mnie nie przeszuka Spoko, nie bry, No spoko. Dobra, no to ja.. Okej, no, no ale. Dobra, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. biorę od niego jaką książkę i zauważam, że on już teleportował. No i jeszcze nie, właśnie mówi tak, że mi się A tak. A, o czym piszę ten pisarz? Y Jakimś ciekawym językiem, używa jakimś różnym. Tak, bardzo I uwielbia przerzutnie. I i Dobra, robi do Konrada taki gest, że troszkę podszedł kilka kropów w tym, w tym kierunku tak. i ty go dodać Ale do ciebie czy... Tak, kilka kroków, tak żebyś chociaż słyszał co mówię. No Rando, tak. E, możesz mówię, możesz Ten Ale. ghost sound, możesz mu wysłać wiadomość. Na, Na przykład, nie, że że z stomować, ty nie lubisz czegoś takiego raciło <słysk> Nie, to są sytuacje, w których się akurat przydaje, nie, co ty jako. Halo? No się ma, y, u Marcina siedzę. Nie, nie, nie, no system. O, o to to ty a ty ja się wodzisz, aaa, kurde, jak tyle wieczorów siedzę, nie co robić na hasie, to akurat wszystko się nagle ciekawe zbiera. Jednego dnia. No. no dzięki za teraz. No cześć. Radio. Wow. Radek? No. Ale nie ma od tego. Co, on był, czyli... kurde... on był dobry w pamiętasz? On był dobry? On był nawet, on był bardzo dobry On ja się naturalnie zachował w tylko nie wciągnęło. On był super, ja tak, no no, spoko, ale nie za bardzo. Był radek, ale on był Ale był naprawdę radek, dobry w tym. Czeka, yy... tak wtedy? Takie ma No. Bo my się mieli, bo te dwie się mieli. A no. Eee, on był wtedy tak tą karst, musieliśmy spalić. spaliśmy, ją zresztą. No. Zajemstwo. A co ja prowadziłem no. Właśnie, no. no. No nie No nie, nie, nie, no, nie. nie, nie chcę. Możesz zramować. mi ten impuls wysłać na przykład tej kości go no, Nie, Nie, to nie, nie, to się, nie chcesz no. się nie zdradzać, możesz magię. mu szepnąć Nie, to nie jest komowanie, to okej, okay, jesteś w tym dobry, jesteś magiem, właśnie o to chodzi, że możesz Tak, mam sobie... przyzwyczajenie z Warhammer'a właśnie takie, że. Nie no, to znaczy, no wiesz, jak naprawdę będziesz. wiesz, ja w Warhammerze maćka jako mag właśnie rozgrywam tak postać, to jest magów nie, to jest taki dzieciak nie? On ma tam parę lat i podnieca się bardzo tym magiem, w sensie. Jak tam, wiesz, idzie sobie przez miasta, pójdza sobie monety, koloruje i ją znika, no nie, i wiesz, po prostu spanuje, że jest zaistym magiem, no nie, ale przy okazji jest dobry, no on, on ogólnie ma takie ambicje, że chce być znany i kochany, i wiemy, chce być tam, żeby ludzie się spuszczali, jak słyszą, żeby przychodzić do miasta. I on spamuje tymi zakręciami, ile się da. Nie, ja takim, dobra, ja takim Ale ty, ty, przecież oczywiście, po <śmiech> tak prostu, rób jak ty I uważasz, się, czy... nie, nie kieruj się tym, że nie chcesz, przez... bo ja, no nie, wiesz, co mi chodzi. Spoko. Proszę, chodźcie cicho. E... Przekaż, przekaż albo... Znaczy... tak, Żeby ten gościu się odwrócił, bo proszę czegoś, szukać w fragałach. W koniec. Chowaj swój Dobra, podchodzę do tego bibliotekarza, mówię... Hmm, tam chyba widziałem jakąś ciekawą, grubą książkę. Może mi pan ją pokazać? Czy patrzył na niego. Mówisz do No. Ale wskazuję książkę nie, bo mówię, Żeby że tak, żeby w ogóle z pola widzenia. Mówi, no, tak. tam? A, ton podwodnych kreator oczywiście. Ja. Dobra, to ja po cichutku sobie tych tych podchodzę, jakby do nich dochodzę po prostu. Okej, okay, musisz przeskoczyć przez dalej. Skakuję. Mhm. Okej. Okay. Ja bym z tym tomem? Dzień o, dobry. Panelawin. No, pana to na pewno jakaś długa lektura wciągnie. Ta. Proszę, ton podwodnych kreator. Podwodnych kreatur, Schlewia mi <głos> O, to kurwa jest on może tam o zwyczajach roślin wodnych A poszuka, znika Wychodzę z nowej. Uśmiecham uśmiecha się do was i pokazuję wam komunikat. Tak, no znaczy pokazuję wam e, ruchem głowy, że, że jest dobrze, że znalazł co O po chwili wraca Co prawda tutaj nie ma zwyczajów adegwadne podwodnej, ponieważ o nim została napisana osobna książka, którą też polecam niestety nie mam im przy sobie Ale proszę, proszę. Dajesz taki ciężki tofny, po prostu czujesz jej. Ok, razie dobrze. No nie oczy drukowa. <laughs> Będziecie palić i o się pan tylko wpisać na tą listę dłużników. Znaczy wypożyczonych. Okay, no i to wpisuje się. Nie masz nazwiska. Wpisuje się Erudit. Erudit <laughs> Jakiś sam znaczek X Dobra Dobra, wychodzimy dopyku mm, jestkujesz mapę. Co? Nic, właśnie robiłem 9 zeldy, zniszczyć przedmiot. Zskujesz mapę. Dziękuję. Co tu jest muzina? Jest syyy.. E... Co? 18 jest tuka. 18. Nie no. 17, no osie... 18, nie, zobaczmy, że te Dziękuję z. Dobra, za... idziemy w jakiś kąt. Rap. To najlepiej do naszej Dobra, to wy studiujcie tą mapę. Ja spróbuję buchnąć te klucze. Nie. Nie Dobra, to mapę, a to kluczy. Klucze, klucze. klucze na to, że będziemy zbuchnąć. Strażnik się, jak że nie ma kluczy, to się zacznie dopiero jadka i To wracajmy do celi. Nie mówię, A tu kiedy, jak chcesz, żeby coś Już zjecie coś, mi nie jedliście kolaców A powiem. dobra, to idziemy zjeć, no i dobra, i po z nim wracamy po fizku, żeby nikt nie posłyszał rozmowy Jak coś to... Czujesz się, że, z... Czujesz, że są jakimi bucami, że niby jesteś z nimi w pace, no nie, ale jednak te chycie odbają, że, że, że cię używają, no nie Nie jesteś pewien ich, nie uważam tak stuprocentowo Tak no. w ogóle jeden <laughs> Słuchaj... Y z tymi kluczami poczekaj, no prowadzimy bardzo ważny rozmowy jak na to kto może usłyszeć dookoła no, no chodzi no, mi o to, tak. że są... konfidentów, chłucharka, strażnik. a chociaż jak ktoś będzie zna Elfickiej, pierdolę pojadam w celik chociaż tam są z współwięźniowie pierdolę, ja no, ja naprawdę... jest, kto ci będzie w więzieniu na Elfickiej, na chuj komuś to jakby jakiś człowiek zna Elfickiej to by nie musiał kurwa zapierdalać jako strażnik w więzieniu no, no, no, no, no, no. Tam. Tam. dobra <suszy> y to Ci mówię pościszony głosem, słuchaj, jeśli chodzi o kradzież kluczy, musisz wykombinować coś, żeby to zrobić yy, nocą. Nocą, kiedy, zaraz, zaraz już przed podejściem, to musi być zaraz przed, bo nie będziemy mieli czasu, zaraz jak się skapną, że nie mają kluczy, to to się zacznie taka burda, że albo śpieczamy, albo nam wszystko idzie w łatwo. Czyli za na sam koniec. Tak. Przed to będzie początek akcji? Jak zabierasz klucze? to też jak jest na akcję? Tak jest na akcja? Jak zabierasz klucze? Nie zabierasz Nie, no dobra. Jak tam zjem, to idę pogadać z stroną. Mam pomysł. Co chciałeś? Dobra, słuchaj, niech ci klucze załatwię. Tylko ty je będziesz trzymał i będziesz się nie posługiwał. Ale ci klucze załatwię, okej? Okay? Zacząłem ci jedną umiejętność, kluczka. Jak dobrze pomyślisz, to może ci rozwiązać problem tego, że też tak, nie mogę znaleźć tych kluczy. Kto? No, Podkreśliłem. Co? <grym>, nie, nie, nie gdzie to nie jest. gdzieś ty puszyłem, bo się prawdopodobnie nie wracam. Jest dj A, ok. A może zacznę. Tak, tak, tak. Ta, ta. A w ogóle ten. Yy, graliśmy ostatnio w Magica talion do zwykłych kart. Na angielskim. Widziałeś to? Nie. No nie widziałeś tego, co? Kaleś yy, wyjął zwykłe karty mój yy, nie znamy, nie, się tego czynka w Magicka, no nie, on no, no, dobra, to gra, ja. i wziąłem, nie, i tak mówię, to ja widziałem po prostu, o, okay. ja staram słąpy, no nie, i tak wiesz, po prostu zagolpujemy i całą bitwę, o on Jak <laughs> zupełnie bez sensu. I nie, tak, mam, takie zwykłe karty poustawiane, wiesz, tam było przekręcane, no nie, i tak ja, wiesz, się pyta, co nam jest. <laughs> Pokaż, tłumacz ten biecki. Nie <śmiech> mogę, to są moje czarny. <śmiech> <śmiech> Złóż po slajku, mogę. Dobra. Mm. Co przecież? Nie. Słuchaj. Ja ci załatwię te klucze i nie będzie mi... Żeby ty tylko musimy być mi to już w dziennej akcji. I musimy być piekielni szybciej. Przypatrz się, który klucz w kolejności, czy to jest, jest z środka, czy z brzegu jest używany do otwierania krat i tak dalej. Po prostu ten dzień poświęć na obserwację, którym kluczem mniej więcej coś robi. Żebyś nie szukał z końca jednego przez wszystkiego. Żebyś miał mniej więcej ten zakres kluczy tych trzech, to któryś będzie żałował. Uczy tego na pamięć. Kurwa, co wy gadacie ciągle w tym śmiesznym języku? Mam wrażenie, że chcecie mnie wychujać. Nie po prostu śmieszne morda, Spojmordło. Nie, nic nie spoko jest, po prostu ustalamy, wieczorem Ci wszystko przekażemy. Mam nadzieję, ale jak mówicie, jak on ma studiować, po jest do czego? No po będzie. prostu patrzeć, strażnik jak wyjął jak kluczek na przykład, czy bardziej z lewej strony pęku, tym Aha. którym te... Prostu, nie nie, nie więcej klucz do zamka. No żeby nie, Zajem to właśnie nie było, celu, po prostu nie do zamku. Nie, okej, okay, po, po, okay, po, po prostu, okej, rozumiem, nie widziałem nie? Nie? skąd on na to wziąłem spoko. Mhm, celowe do musiały. Dobra, no to idę to że trzeba bym do psałowych strażni prosić, gdybym no, tam przeszkadzał I doszłam do tego sprawę taką, że czy załatwił jakieś przydatne przedmioty na tę ucieczkę i czy ma plan jak się pozbyć gościa za radą siedzącego w pokoju z przedmiotami No to już ja mówi... No cóż, myślę, że takie jakieś tam drewniane ostrze czy coś to nam się na chuj zdarzy no, tak naprawdę przy tej ucieczce no, tak, ale... Aha, ale... Myślę, Mówię, że z że gościa, wiesz... To jest stary no, na, Nawet ja z ciężką ręką bym mu zadał śmierć, no nie? W sensie, myślę, że można go przekonać po prostu. Może no, strasić, to jest no, stary jest... no, dziadno. Weźmy no, to kawałek, to jest... co chwila na nie wychodzą, w ogóle co chwila na nie wychodzą nogi do krzesła i stołu, Weźmy którąś ułamano, która będzie w sposób ułamana, yy, długości mniej więcej przedramienia i po prostu w rękawie ją spróbujmy przyjąć do tego. Jest chłodno, przecież długie rękawie. Nie próbuję w rękawie do celi w dzień ucieczki. Słuchajcie, ja dzisiaj wieczorem przestudiuję plan Zam tego całego obie tych obiektów. Jeżeli nic się nie zmieni, nie ma co to do dłużej czekać. Jutro zaczynamy ucieczkę. Nie ma co odwlekać. Życie jest zbyt długie, żeby tu siedzieć. Widać to palfińskie po już normalnie. Normalnie Ale już tak jest zbyt długie, żeby tu siedzieć tak, Chyba z sensu <laughs> Ale spoko Jaka jest góra, cecha Tivri? Dexterity? To tak. lecisz mi mieć napisane mhm. ale co? Tak, dexterity Ale, ja, ale po co? po co chodzi? Nie, czekaj, nie, złodziejstwo a, a, a, proszę, proszę a nie To złodziejstwo to znaczy? To jest win buzdą? Tak, w Tak, buzdą A co to znaczy? Jak używam Insight, to to jest przeciwko to jest przeciwko wisdom, kolesio, tak? Jest to napisane? Nie, pytam się, jak, jak to jest, co to znaczy dla Nie, że z twojej głównej cechy wisdom masz modyfikator, masz bonus. Jeszcze? Ty nie doliczałem tego. Nie. On to automatycznie dolicza. Znaczy, Aha, się a, tak, już drukowałeś to, bo... Yy, masz napisane... A, żebym wiedział w co inwestować, jak coś, tak? No, no. Tu masz tak dużo, masz plus 5 za to, że trenowy.